centrum Katowic z siłami porządkowymi. Milicja oprócz pałek i gazów łzawiących użyła do rozpędzania demonstracji szkolonych psów. Podobnie w Nowej Hucie w czasie rozpędzania manifestacji Solidarności ze studentami psy dotkliwie miały pogryźć 137 robotników. Niezależnie od tego, ile dokładnie osób pogryzły psy milicyjne, było faktem, że siły porządkowe w ogóle użyły ich przeciwko manifestantom. Hartman, mówiąc o strajku w Uniwersytecie Wrocławskim, też wspominał, że naukowcy nie chcieli pozwolić studentom iść bezbronnie przeciwko pałkom i psom. W latach 60. telewizja wielokrotnie prezentowała brutalne szarże amerykańskiej policji przeciwko murzynom na południu Stanów Zjednoczonych. Niejednokrotnie pokazywano, jak potężne psy atakowały czarnych demonstrantów. Dla wielu osób w Polsce użycie przez milicję psów przeciwko manifestantom było szokiem. W tym miejscu dochodzimy do skomplikowanego problemu związanego z wydarzeniami marcowymi, a mianowicie do stosunku robotników do ruchu studenckiego. Dość rozpowszechnione jest przeświadczenie, że w marcu, jeżeli nawet robotnicy nie wystąpili przeciwko studentom, to na pewno nie udzielili im poparcia. Trudno polemizować z takimi stereotypowymi opiniami. Twierdzenie, że robotnicy jednoznacznie odcięli się od ruchu studenckiego, Popiera się zwykle na dwóch argumentach. Po pierwsze, że w czasie wiecu 8 marca na terenie Uniwersytetu Warszawskiego przybył aktyw robotniczy, który podjął ze studentami polemikę, a później także robotnicy. Ormowcy uczestniczyli aktywnie w rozpędzaniu demonstracji. Nie można więc powiedzieć, że popierali studentów. Po drugie, że począwszy od 11 marca w wielkich zakładach pracy odbywały się wiece, w trakcie których załogi w zdecydowanej większości robotnicze uchwalały rezolucje jednoznacznie potępiające organizatorów i inspiratorów studenckich wystąpień. Znowu więc nie można mówić, że robotnicy popierali studentów, skoro właśnie przeciwko nim uchwalali rezolucje. Powyższe rozumowanie, pozornie logiczne, nie uwzględnia zakłamania systemu, w którym żyliśmy przez lata. Czym bowiem był aktyw robotniczy, który 8 marca złożył wizytę na Uniwersytecie Warszawskim? Czy byli to rzeczywiście wybrani przez załogi fabryczne delegaci robotników? Oczywiście nie. Czy ludzie ci reprezentowali poglądy, interes i postawy robotników, czy też aparatu partyjnego? Gomułka przemawiając 19 marca mówił, że na dziedziniec Uniwersytetu wszedł aktyw robotniczy zmobilizowany uprzednio przez kierownictwo Warszawskiej Organizacji Partyjnej. Nie byli to więc żadni reprezentanci robotników, ale skrzyknięta przez Komitet Warszawski bojówka. Nasuwa się wszakże pytanie, czy to rzeczywiście robotnicy przychodzili na teren Uniwersytetu z pałkami, aby bić studentów? Na tak postawione pytanie w marcu 1981 roku odpowiadał Kuroń Przecież nie wszyscy, przecież nie większość, przecież w gruncie rzeczy drobna garstka, ale byli to ludzie naprawdę zatrudnieni na stanowiskach pracowników fizycznych w różnych zakładach pracy, a przede wszystkim w wielkich zakładach pracy. Byli robotnicy, z nami osobiście i przyjaźnie się z nimi, którzy zaciskali zęby, byli wściekli i po cichu nawet komuś odważyli się nawrzucać, ale nie mieli odwagi wystąpić i powiedzieć, nie wolno wam tam chodzić, bić i to nie tylko dlatego, że bali się władz, choć to prawda, że się bali, ale dlatego, że nie czuli za sobą moralnego poparcia swoich kolegów. W czasie tej samej sesji nieco inaczej na temat robotniczych bojówek mówił Zbigniew Bujak, który w swoim wystąpieniu oparł się na relacjach z dwóch zakładów. W Ursusie udało się do tego zmobilizować bardzo nieliczną grupę osób, głównie działaczy Ormo i aktyw partyjny. W Zelmocie udało się zaangażować, poza aktywem partyjnym i Ormo, również Ochotniczą Straż Wydziałową. Zelmot zresztą nie był bezpośrednio użyty do akcji, był skoszarowany w kinie. No, jeżeli przyjmiemy, że Aktyw, Ormo i temu podobni to prawdziwi robotnicy, to można powiedzieć, że te bojówki to byli robotnicy. Natomiast istotne jest to, jak później ci ludzie zostali przyjęci przez załogi. W wielkich zakładach, jeżeli nie udało się tam skaperować dużej liczby uczestników, jeżeli trudno było ich zidentyfikować, to po prostu rozpłynęli się wśród załogi. Natomiast w mniejszych zakładach, gdzie dokładnie było wiadomo, kto był zmobilizowany, Ludzie ci spotkali się później, jak na przykład w Zelmocie, z dwuletnim niemal okresem izolacji, aż do roku 70. W tym czasie przeżyli bardzo wiele upokorzeń z tego powodu, że zdecydowali się pójść tam do tego kina, bodajże ochota, i przez sam fakt, że mogli być użyci do bojówek. Wiele wskazuje na to, że wśród gości, którzy odwiedzili studentów uniwersytetu, było stosunkowo mało robotników – Trzeba jednak wyraźnie powiedzieć, że w skład aktywu robotniczego wchodzili także autentyczni robotnicy z wielkich zakładów pracy. Warto też pamiętać, co na temat zachowania niektórych z nich w czasie rozpędzania studenckiego wiecu napisał Bieńkowski. Druga sprawa to owe organizowane w zakładach pracy wiece, na których potępiano organizatorów i inspiratorów wystąpień w szkołach wyższych. W prasie marcowej znajduje się wiele informacji na ten temat. Przez kilka tygodni nieomal każdego dnia informowano, że zebrani na wiecach domagali się surowych kar dla prowodyrów i organizatorów awantur, ujawnienia wszystkich winowajców oraz wyrażali pełne poparcie dla towarzysza Wiesława, a także żądali oczyszczenia aparatu państwowego i partyjnego z rewizjonistów, kosmopolitów i syjonistów. Również telewizja prezentowała filmowe sprawozdania z tych masówek. Można było na nich zobaczyć ludzi nierzadko smutnych i zmęczonych, wysłuchujących, niekończących się przemówień partyjnych aktywistów. Nad zebranymi widniały rozmaite transparenty. Antysemityzm nie, antysjonizm tak, syjoniści do Diana. Zdarzyło się też surrealistyczne syjoniści do syjamu. Telewizja nakręcając filmy z tych masówek miała kłopoty z nagrywaniem dźwięku, gdyż nie było dostatecznego aplauzu ze strony mas. Tło dźwiękowe dogrywano więc z meczów piłkarskich. Anonimowy autor opracowania o co walczą ci młodzi ludzie z marca podaje na przykład, że na ogromnym stutysięcznym wiecu w Łodzi nikt nie podchwycił haseł wznoszonych przez płatnych krzykaczy. Olbrzymi tłum milczał, choć można wątpić w aż tak jednoznaczną reakcję. Wiece, masówki, zebrania były starannie przygotowane i wyreżyserowane przez komitety wojewódzkie PZPR w ścisłym współdziałaniu z zakładowymi organizacjami partyjnymi oraz dyrekcją. Wiece w zakładach organizowano w godzinach pracy i gdy ogłaszano, że odbędzie się masówka, ludzie na ogół dość chętnie przerywali pracę i szli na wiec. W Ursusie na przykład najtrudniej było im znaleźć ludzi, którzy by zechcieli nieść transparenty i hasła. Udało się im wcisnąć je tylko aktywowi partyjnemu i młodzieżowemu. Ale i oni, gdy tylko doszli na miejsce, starali się odstawić wszystkie hasła pod ścianę. Później hasła te były przewracane i deptane przez innych. Wokół trybuny gromadzono część aktywu, tych właśnie filmowano i tylko oni klaskali. Inni, zwłaszcza młodzi ludzie, latając po blaszanych dachach i stopniach, wiec odbywał się w starej odlewni żeliwa, starali się hałasem zagłuszyć przemówienia, jakie co po niektórzy wygłaszali reszta stojąca pod trybuną przyjmowała po prostu w głuchym milczeniu to co było mówione i praktycznie nic z tego nie trafiało do ludzi a nawet nastawiało ich wręcz wrogo do uprawianej wówczas propagandy opisywany tu przez bujaka wiec odbył się 16 marca z udziałem pierwszego sekretarza warszawskiego komitetu wojewódzkiego Henryka Szafrańskiego zatem wbrew tonowi propagandy marcowej stosunek robotników do ruchu studenckiego wcale nie był jednoznaczny z potępieniem ze strony wielu z nich spotkało się zastosowanie brutalnej siły fizycznej przeciwko studentom. Warto pamiętać, co na ten temat stwierdził Wałęsa. Wszelako podaje on też, że premia za gotowość pałowania młodzieży wynosiła wtedy po 2000 na głowę. Nie było to mało, nierzadko tyle wynosił wówczas zarobek miesięczny pracownika. Niemniej ochotników nie było chyba zbyt wielu, gdyż spotykali się oni na ogół z potępieniem ze strony kolegów z pracy. Nie wiadomo niestety, którego z warszawskich zakładów dotyczy ta oto relacja. Był taki jeden z aktywu, co go zawieźli na miasto. Potem wrócił i łaził po zakładzie z pałką, którą ukradł i chwalił się. Ludzie patrzyli na niego jak na ścierkę. Do dziś nie mogę odżałować, że mu ktoś nie przygrmocił. Każdemu wydawało się, że zrobi to ktoś inny i w końcu nikt go nie dotknął. Choć autor relacji nadmiernie uogólnia to niewykluczone, że trafnie odtwarza nastroje i stosunek kolegów z pracy do pałkarzy w wielu zakładach. W marcu 1968 roku studenci byli w pełni świadomi, czym byłoby zdobycie poparcia robotników, o które zresztą wyraźnie zabiegali. Oto dwie ulotki studenckie adresowane do robotników. Pierwsza pochodzi z Krakowa. Robotnicy... My, studenci krakowskich uczelni, zapewniamy Was, że absolutnie nie występujemy przeciwko klasie robotniczej. Prasa pragnie skłócić robotników ze studentami. W kłamliwy sposób podaje fakty i nasze żądania. Czy chcecie, aby bito profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego chlubę naszego miasta i polskiej nauki? Czy chcecie, aby uzbrojeni po zęby funkcjonariusze MO i Ormo bili bezbronne studentki? Domagamy się przykładnego ukarania winnych – Byliśmy i jesteśmy zawsze z Wami. Studenci, Wasi synowie i córki. Po przeczytaniu prosimy przekazać dalej. Druga ulotka pochodzi z Warszawy. Proletariusze, łączcie się! Robotnicy! W dniach 8, 9 11 marca 1968 roku odbyły się w Warszawie na Uniwersytecie, Politechnice, SGGW i innych uczelniach wiece, w których wzięło udział około 25 tysięcy studentów. W atmosferze wielkiej rozwagi, dyscypliny i poczucia odpowiedzialności wiece uchwaliły rezolucje domagające się swobód demokratycznych zagwarantowanych w Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i protestujące przeciwko poczynaniom władz bezpieczeństwa usiłującym przy pomocy cenzury i akcji policyjnych stłumić wszelką myśl postępową i demokratyczną. Przy pomocy prasy podległej wydziałowi cenzury Próbuje się wbić klin między społeczeństwo i studentów, przede wszystkim między klasę robotniczą, a jej studiującą młodzież. Postawy ludzi dzielnych przejętych żaliwą troską o przyszłość naszego kraju i socjalizmu nazywa się wybrykami chuligańskimi. Oszczerstwo i prowokacja mają was wprowadzić w błąd i zwrócić przeciwko waszym dzieciom. Oszukać was to jedyna szansa organów policyjnych, które wiedzą, że walka z robotnikami byłaby beznadziejna. Robotnicy, podejmijmy wspólnie to hasło, które jest wyrazem celów i żądań młodzieży. Nie ma nauki bez wolności. Nie ma chleba bez wolności. To ostatnie hasło można by uznać za główne przesłanie, motto całego studenckiego ruchu marcowego i nieprzypadkowo Lucjan Peżanowski i Antoni Kuczmierczyk wykorzystali je jako tytuł swojej książki poświęconej wydarzeniom marcowym. Interesująco na temat tego hasła mówił Kuroń. Skądinąd w tym sloganie jest pewna pułapka, bo po pierwsze, czy naprawdę nie ma chleba bez wolności, a wolności bez chleba? Różnie to bywa. Można by wskazać na takie okresy, kiedy nie było wolności, a był chleb i odwrotnie. Po drugie, jeśli chodzi o życie jednostek, a sprawy ludzkie składają się ze spraw jednostkowych, to zaryzykowałbym twierdzenie, że na ogół jest tak, że albo jest chleb, albo jest wolność. To nawet znam z własnego życia. Tym więcej mam wolności, im mniej mam chleba i odwrotnie. Choć oczywiście bywa przeciwnie. I to jest pierwsza pułapka. Oczywiście czasami może być tak, że istnieje ścisły związek między chlebem i wolnością, między sprawami ekonomiki i sprawami demokracji. Trzeba wszelako rozumieć owo zdanie jako postulat, a zarazem jako normę. Chcemy chleba i wolności, nie chcemy tego od siebie oddzielać. Druga pułapka jest znacznie groźniejsza. Chodzi o zawartą w tym haśle sugestię, że sojusz robotników z inteligentami jest budowany na takiej oto zasadzie. Intelektualiści chcą wolności, a robotnicy chcą chleba. To bardzo groźna pułapka. Niektórzy robotnicy, zwłaszcza młodzi, wyrażali sympatię dla studentów i otwarcie solidaryzowali się z nimi. Oto dwa dokumenty będące świadectwem rodzącej się solidarności robotniczo-studenckiej. Nie wiemy, kto był ich autorem, ani jak szeroko były znane, ale wolno założyć, że znane były części środowiska akademickiego. Pierwszy tekst uzupełnia także cytowaną wypowiedź Bujaka o sposobie organizowania wiecu protestacyjnego w zakładach mechanicznych Ursus. Młodzież robotnicza Ursusa. Rezolucja. My, młodzież robotnicza zakładów mechanicznych Ursus, Głęboko wstrząśnięci wydarzeniami marcowymi na ulicach miast polskich, stojąc na straży demokracji socjalistycznej, z całą świadomością popieramy stanowisko naszych kolegów, studentów wyższych uczelni, torujących drogę do wielkich przemian społeczno-gospodarczych. Trudno uwierzyć nam, aby ten ruch społeczny inspirowany był przez garstkę prowokatorów wywodzących się z tzw. kół sionistycznych i bankrutów politycznych, ponieważ zakres protestu przeczy temu najwyraźniej. Czując się w obowiązku utrzymania zdobyczy polskiego października, żądamy pierwsze, Przestrzegania przez władze PRL Konstytucji naszego kraju, a w szczególności artykułów 71 i 75 będących podstawą wolności demokratycznych. drugie, Wypuszczenia na wolność osób aresztowanych od 8 marca do chwili obecnej, biorących udział w wystąpieniach robotniczo-studenckich, oraz ukarania winnych akcji MO i Ormo przeciw studentom w Polsce. Trzecie. Zaprzestania nagonki przeciwko czołowym literatom polskim. Czwarte. Zaprzestania prób wbijania klina między robotników i studentów i inteligencję, których sojusz jest podstawą naszego państwa. Piąte. Przywrócenia scenie polskiej dzieła Adama Mickiewicza Dziady w reżyserii Dejmka, które są utworem ukazującym odwieczną przyjaźń narodów polskiego i rosyjskiego. Szóste. Protestujemy szczególnie ostro przeciwko organizowaniu przymusowych masówek, na których wbrew protestom w większości pod przymusem fizycznym i presją moralną uchwalono rezolucje wyrażające nasz prawdziwy stosunek do wydarzeń. Nie jest tajemnicą w jaki sposób owe masówki dochodzą do skutku. W zakładach mechanicznych Ursus na wydziale PC na przykład zabrano karty zegarowe, natomiast na wydziale PD zamknięto szatnie, aby zmusić do wzięcia udziału w wiecu. Porę jego wyznaczono na godzinę 11.30, aby połączyć dwie zmiany. Brawa z trybuny nie wyrażały naszych uczuć, lecz pragnienie zgromadzonej na trybunie robotniczej arystokracji i towarzyszących im klakierów. Z całą świadomością podpisujemy się pod dokumentem, który stwierdza nasze poparcie dla tych, którzy dostrzegli zło. Niech żyje Polska, niech żyje socjalizm, niech żyje sojusz robotniczo-studencki. Drugi dokument pochodzi z Państwowej Fabryki Wagonów we Wrocławiu. Studenci, nie jesteście osamotnieni w swojej słusznej walce. Załoga Pafawagu solidaryzuje się z Wami. Prawdziwi robotnicy, a więc większość pracowników naszego zakładu, nie ma nic wspólnego z najemnymi płatnymi krzykaczami występującymi na wiecach i potępiającymi Wasze wystąpienia. Tak jak i Wy żądamy rzetelnej informacji prasowej – Żądamy ukarania winnych, ormowców, milicjantów, zajść w Warszawie. Żądamy także powrotu dziadów na sceny teatrów. Ponadto żądamy odpowiednich ludzi na odpowiednich stanowiskach. Potępiamy fałszowanie życiorysów ludzi zajmujących wysokie stanowiska w rządzie. Egzekwowania praw zagwarantowanych przez konstytucję. Wolność wieców. Informowania na bieżąco o wzroście cen artykułów spożywczych i przemysłowych. Zaprzestania rzucania oszczerstw na naszych synów studentów i poróżniania robotników ze studentami. Oczyszczenia społeczeństwa z konfidentów. Studenci Wrocławia, popieramy wasz czwartkowy wiec, a gdy zajdzie potrzeba, poprzemy was czynem. Robotnicy Pafawagu Niestety nie natrafiłem na więcej tego rodzaju dokumentów. Trzeba jednak pamiętać, w jakiej atmosferze wytwarzanej przez środki masowego przekazu one powstawały. Trzeba pamiętać o rozbudowanym aparacie przymusu, o licznych konfidentach penetrujących zarówno środowiska akademickie, jak i robotnicze. Wreszcie o tych robotnikach, o czym mówił Kuroń, którzy choć oburzeni na metody postępowania szeroko rozumianej władzy, nie mieli odwagi otwarcie zaprotestować przeciwko nim i udzielić studentom wsparcia, choćby tylko słownego, gdyż nie czuli za sobą moralnego poparcia swoich kolegów. Na pewno więc reakcje i zachowania robotników w marcu były bardziej złożone i różnorodne, niż to wówczas ukazywały środki masowego przekazu. Jak stwierdziła w 1988 roku Joanna Kotkowska, niezależnie od tego, co o tym myślimy, robotnikami byli Lech Wałęsa i Albin Siwak. I w marcu jedni robotnicy bili studentów, inni ich wspierali. Skądinąd wiadomo, że wsparcie to było nie tylko werbalne, Tarniewski przypomina, że w aktach Wrocławskiej Komisji Organizacyjnej Wieców Uczelnianych znajdował się wykaz zakładów pracy, skąd nadeszły pieniądze i listy popierające wiec. Wymieniano tam m.in. zakłady metalowe Polar i robotników Pafawagu. To pewnie właśnie cytowana ulotka. Przytoczmy jeszcze ulotkę podrzuconą na teren Uniwersytetu Łódzkiego, której autorzy wywodzili się z zupełnie odmiennej niż robotnicy kategorii społecznej. Do studentów Uniwersytetu i Politechniki Jesteśmy całym sercem z Wami, ale grożą nam poważne konsekwencje Zostaliśmy przecież zmobilizowani i pozostajemy pod wojskowymi rozkazami Tylko dlatego nie możemy przyłączyć się do Was Słuchacze Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi Trudno naturalnie określić, jaka część podchorążych podzielała poglądy i nastroje wyrażone w ulotce Ale ważny jest fakt jej powstania właśnie w tym środowisku w sobotę, 16 marca, zakończył się 48-godzinny wiec okupacyjny w uczelniach Wrocławia. Komisja Organizacyjna Wieców Studenckich Uniwersytetu Politechniki Wyższej Szkoły Rolniczej, Akademii Medycznej, Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych, Wyższej Szkoły Muzycznej i Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego opublikowała o godzinie 14 uchwałę końcową. Z powodu niespełnienia podstawowych postulatów postanowiono w celu ich realizacji Wybrać na uczelniach komisje reprezentujące nasze środowisko. Gdyby władze uczelni lub organa bezpieczeństwa pociągały do odpowiedzialności kierownictwa i uczestników wieców uczelnianych, zapowiadano odwołanie się do zdecydowanego protestu. Wyrażano też gorące podziękowania za poparcie moralne i pomoc materialną społeczeństwu Dolnego Śląska. Zakończenie strajku w uczelniach Wrocławia bynajmniej nie oznaczało, że opadła fala emocji i politycznej aktywności studentów. Postanowiono kontynuować działalność i w tym celu powołano do życia Komitet Międzyuczelniany. Ogromne zasługi w jego tworzeniu położyła wówczas Kasia Surmacz z Wydziału Elektrycznego Politechniki. Wynikiem nawiązania kontaktu z ośrodkami akademickimi innych miast było spotkanie reprezentantów, po którym aresztowano Wacka Jakackiego z Politechniki, Kasię Surmacz i Włodka Sidorowicza z Akademii Medycznej. Po aresztowaniach działalność komitetu skoncentrowała się głównie na akcjach na rzecz ich uwolnienia. Były to głównie akcje ulotkowe i akcja moim zdaniem dość kontrowersyjna bojkot zajęć. Kontrowersyjna, bo przez cały czas walczyliśmy o to, aby władza nie miała argumentów wskazujących, że walczymy z uczelniami i nauką. Inną masową akcją był bojkot posiłków w stołówkach studenckich z uprzedzeniem personelu, aby nie można nas było posądzać o marnotrawstwo. Po tych akcjach władze nakazywały, aby zwolniono z uczelni jak najwięcej studentów, co dziekanaty przeprowadziły tak, aby odbyło się to z jak najmniejszą szkodą dla studentów. Zwalniano głównie tych, którzy nie uczęszczali na zajęcia bądź zalegali z jakimiś zaliczeniami. W Politechnice Wrocławskiej, gdzie wedle opinii ówczesnego ministra oświaty i szkolnictwa wyższego Henryka Jabłońskiego sytuacja była najtrudniejsza, wyjąwszy Warszawę, rektor na dwóch wydziałach, jednym kierunku studiów trzeciego wydziału zdecydował się skreślić wszystkich nieuczęszczających na zajęcia i zarządzić ponowne wpisy. Jabłoński podał, że na ponad 6300 studentów tej Politechniki skreślenie dotknęło około 1500 studentów, z których... Rzecz oczywista, przytłaczająca większość zostanie na ponownie przyjęta po wyeliminowaniu organizatorów zajść. To ostatnie stwierdzenie było dalekie od ścisłości. Jedno z najszerzej stosowanych wiosną 1968 roku antystudenckich represji było wcielenie do wojska zwolnionych dyscyplinarnie studentów. Zanim ktoś zdążył się zorientować, czy i gdzie ewentualnie się odwoływać, otrzymywał kartę powołania do odbycia służby wojskowej. Nie trzeba dodawać, że w licznych jednostkach, zwykle oddalonych o setki kilometrów od miejsca zamieszkania i uczelni, panowie studenci byli poddawani szczególnie troskliwej obróbce. Niestety ten wątek marca jest właściwie w ogóle nieznany. Jakkolwiek by patrzeć na wydarzenia studenckie we Wrocławiu, tamtejsi studenci ponieśli, jak wszędzie w kraju, porażkę polityczną. Ich postulaty nie zostały spełnione, nikt nie podjął z nimi rozmów, ich rezolucji nie opublikowano w środkach masowego przekazu. Świadom nieskuteczności studenckiego protestu, a jednocześnie kierując się moralnym nakazem wyrażenia solidarności ze swoimi studentami, 17 marca wykładowca matematyki w Politechnice Wrocławskiej, Ryszard Krasnodębski podjął głodówkę, o czym poinformował swoich studentów w oświadczeniu wydanym następnego dnia. Tymczasem w innych ośrodkach akademickich nadal dochodziło do wieców i ulicznych manifestacji. W Poznaniu 15 marca odbył się wiec w Akademii Ekonomicznej. Ówczesny wiceprzewodniczący Rady Uczelnianej ZSP na temat tego wiecu mówił po latach. Był bardzo burzliwy. Rozważano możliwość ponownego wyjścia na ulicę. Ktoś pokazywał świeże pręgi na plecach. Pamiętam, że świetną przemowę wygłosił wówczas profesor Zakrzewski. O tym wystąpieniu Zbigniew Zakrzewski mówił w 1988 roku. Odbywaliśmy akurat posiedzenie Senatu. Przyszło kilku studentów i poprosiło na masówkę. Powitała nas niesłychana wrzawa. Rektor trącił mnie i szepnął, proszę mówić, jest pan bezpartyjny. Panu prędzej uwierzą. Przemawiając starałem się nade wszystko zapanować nad emocjami zebranych. Mówiąc o niedostatkach w życiu publicznym niejawności, próbowałem równocześnie ukazać niecelowość ulicznych przepychanek. Wedle opinii profesora Zakrzewskiego ten protest był w pełni uzasadniony. Nastąpił jednak w okresie, gdy nikt nie próbował nawet jeszcze definiować postępującego kryzysu społecznego. W duchu solidaryzowałem się ze studentami. Wyczuwałem szlachetność pobudek, autentyzm, patriotyzm, bezinteresowność. Nie było przecież postulatu podniesienia stypendiów i innych tego rodzaju. Następnego dnia na placu Mickiewicza władze partyjne zorganizowały wiec, na którym pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego, Jan Szydlak, potępił inspiratorów wydarzeń. Równolegle przed akademikiem przy ulicy Stalingradzkiej studenci zorganizowali własną kontrmanifestację. Chcieliśmy nawet iść pod pomnik Adasia, wspominał po latach jeden z jej uczestników, ale na szczęście ktoś nam to wyperswadował. Wryło mi się jeszcze w pamięć, że wracający z wiecu robotnicy machali nam przyjaźnie. I dlatego nie było już potem dla mnie tak ważne, że na uczelni dokręcono śrubę. Także w Poznaniu studenci spotykali się z jakże dla nich ważnymi gestami sympatii ze strony robotników. W dwóch poznańskich zakładach pracy, w WIEPOFAMIE i PZPO imienia Komuny Paryskiej, w dniach studenckich demonstracji starano się uniemożliwić funkcjonowanie zakładowych radiowęzłów, w PZPO młody pracownik uczęszczający zaocznie do szkoły średniej zniszczył 10 tablic propagandowych przygotowanych na wiec, na którym miano potępić inspiratorów zajść. W Krakowie 15 marca o godzinie 10 rano rozpoczął się wiec studencki pod Rzaczkiem, który miał zadecydować o dalszym rozwoju wydarzeń w mieście. Część studentów pragnęła zorganizować pochód, który miałby iść do centrum – Inni opowiadali się za kontynuowaniem strajku okupacyjnego i obroną akademików w przypadku ich zaatakowania przez siły porządkowe. Jeszcze inni nawoływali do kontynuowania bojkotu zajęć. Do studentów przemawiali profesorowie Adam Bielański, Konstanty Grzybowski i Władysław Siedlecki. Po kilkugodzinnej burzliwej dyskusji zebrani postanowili zrezygnować z demonstracji ulicznej. Piątkowy wiec pod Rzaczkiem był ostatnią masową demonstracją młodzieży. Ale trwał jeszcze strajk. Tego dnia zajęcia nie odbyły się na Uniwersytecie Akademii Głównej Handlowej w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego. Nieliczni studenci przyszli na zajęcia w Politechnice Krakowskiej. Tylko w Akademii Medycznej frekwencja była prawie normalna. Tego samego dnia po południu w rektoracie Uniwersytetu Jagiellońskiego stawił się prokurator dr Stefan Rek, któremu polecono zabrać z Rzaczka wszystkie maszyny do pisania Aby w ten sposób uniemożliwić studentom pisanie ulotek W razie pojawienia się trudności do akcji miała wkroczyć milicja I wtedy zapewne doszłoby do starć sił porządkowych ze studentami Mnie nie wolno było udać się do Rzaczka O czym zostałem poinformowany przez prokuratora Mówił później rektor Klimaszewski Długo zastanawialiśmy się i rozważaliśmy nad sposobem spełnienia żądań organów politycznych. I wtedy dyrektor administracyjny Uniwersytetu Jagiellońskiego, Ignacy Włodek, cały czas aktywny przy uspokajaniu młodzieży, oświadczył, że pójdzie do rzaczka po te maszyny. Zgodził się na to pełen zrozumienia i życzliwości prokurator Rek. Czekaliśmy w rektoracie. Wrócił po dłuższym czasie, zabrał i zabezpieczył w rektoracie maszyny do pisania należące do ZSP i do ZMS. 16 marca w krakowskich akademikach ogłoszono apel rektora i senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego, w którym wyrażano życzenie prowadzenia ze studentami otwartych i szczerych dyskusji, jednak w legalnych formach. Apel ogłoszony 17 marca przez grupę pracowników naukowych Instytutu Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego szedł dalej. Przekazując studentom odezwę władz uczelni, deklarowali oni Jednogłośnie wyrażamy szacunek dla wielkich ideałów, o które walczycie. I łącząc się z Wami, oczekujemy Was w salach wykładowych i pracowniach naszych instytutów. Odcinek 27 Władze były zdecydowane rozprawić się ze studentami przy użyciu siły i środków administracyjnych. W sobotę 16 marca zamknięto ruch w obrębie krakowskiego rynku i przylegających do niego ulic. Teren otoczyły kordony funkcjonariuszy milicji i ORMO. Przez szereg dni przepuszczano wyłącznie osoby mieszkające lub pracujące w tej zakazanej strefie. Rozpoczęły się, pisze Terlecki, młodzieńcze wyprawy strychami lub piwnicami starych domów, by tylko obejść blokadę, dostać się na rynek i położyć bukiet kwiatów pod pomnikiem Mickiewicza. Przez wiele jeszcze tygodni młodym ludziom zgłaszającym zamiar położenia wiązanki wysoko na cokole krakowskie kwiaciarki bezpłatnie ofiarowywały białe i czerwone goździki. Cytowana studentka Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej opowiadała o manifestacji studenckiej w Lublinie, której jednak nie potrafiła precyzyjnie określić w czasie, gdzieś w połowie marca. Kiedy szła na śniadanie do znajdującej się na terenie osiedla akademickiego chatki Żaka, u wejścia do ogrodu botanicznego zatrzymali ją milicjanci otaczający teren. Widziała jednak stamtąd studencki pochód w dzielnicy akademickiej. Wedle jej relacji do rozpędzenia pochodu milicja użyła przede wszystkim granatów łzawiących i armatek wodnych, w mniejszym stopniu pałek. Pochód był filmowany z kamer umieszczonych na dachach domów. W niedzielę 17 marca w godzinach przedpołudniowych milicjanci bili ludzi na ulicy Świętojańskiej w Gdyni. O godzinie 16 jak zwykle zgromadzili się spacerowicze na szczycie Kamiennej Góry, aby podziwiać panoramę Gdyni. Widziałem, jak zostali nieoczekiwanie zaatakowani przez grupę około 40 milicjantów, którzy pobili ich pałkami. Zaatakowani spacerowicze uciekali po zboczu Kamiennej Góry, a gdy jeden z nich przewrócił się, został dodatkowo pobity. Tego dnia po raz pierwszy w telewizyjnym cyklu Wieczorne Rozmowy Kazimierz Konkol mówił na temat wydarzeń marcowych. Do tematu tego powracał jeszcze trzy razy, 18, 22 i 23 marca. Miesiąc później wydawnictwo Iskry opublikowało broszurę w nagładzie 50 tysięcy egzemplarzy, zawierającą teksty tych czterech telewizyjnych wystąpień Conkola oraz dodatkowo jego odpowiedzi na pytania najczęściej bodaj zadawane na publicznych spotkaniach i w listach kierowanych pod jego adresem. Broszura ta znajduje się we wszystkich większych bibliotekach i stanowi wzorcowy, modelowy wręcz przykład oficjalnej propagandy marcowej. W Warszawie 16 marca rektor Politechniki profesor Dionizy Smoleński udzielił wreszcie studentom odpowiedzi na piśmie. Uznając szczere zaangażowanie młodzieży w sprawy kraju, apelował o spokój, normalną naukę i zaufanie do Senatu. Na odbywającym się tego dnia wiecu studenckim pojawiły się pierwsze głosy wzywające do strajku i bojkotu zajęć. Przez następne dni w atmosferze wiecowania czekano na zapowiedziane przemówienie Gomułki. Również 16 marca u rektora Smoleńskiego stawił się profesor Jerzy Bukowski, który dzień wcześniej wrócił do Warszawy z przerwanego urlopu w Bukowinie Tatrzańskiej. Bukowski w latach 1952-53 oraz 1959-65 był rektorem Politechniki Warszawskiej, a jednocześnie od 1959 roku posłem na Sejm z Warszawskiego Okręgu nr 1 obejmującego między innymi Politechnikę. W relacji spisanej w sierpniu 1970 roku Bukowski wspomina, że zaproponował rektorowi gotowość usług dobrej rady i pomocy. Zdaniem Bukowskiego rektor optymistycznie oceniał sytuację na uczelni. Moje obserwacje nie potwierdzały tego optymizmu. Za sprawę numer jeden Bukowski od razu uznał niedopuszczenie do strajku na Politechnice i strajkowej okupacji głównego gmachu. Zaczął więc działać jako poseł, wysyłając 18 marca list do wicemarszałka Sejmu Kliszki. W liście, w którym, jak pisał, poruszał sprawy raczej taktyczne, pozostawiając na później merytoryczne wyjaśnienia, apelował o wyrozumiały i życzliwy stosunek do postulatów naszych studentów, którzy dotąd nie ulegli prowokacjom i w całej swej masie zachowali dyscyplinę. Trudno powiedzieć, na ile stylistyka i język tego listu były wyrazem rzeczywistych poglądów i stanowiska zajętego przez jego autora, na ile zaś przygotowano to z myślą o adresacie, jak wiadomo, wrażliwym na tym punkcie. W Uniwersytecie Warszawskim 18 marca zakończono strajk ostrzegawczy. W południe odbył się zapowiadany wcześniej wiec w Auditorium Maximum. Odczytano rezolucje uchwalone w innych uczelniach, w tym pozawarszawskich. Podczas wiecu uchwalono wotum zaufania dla Komitetu Studenckiego. Studenci Uniwersytetu Warszawskiego również czekali na przemówienie Gomułki. Jak się wydaje, przynajmniej niemała ich część wierzyła, że Gomułka w rzeczowy sposób ustosunkuje się do ich rezolucji. Nadal jednak na terenie uczelni utrzymywała się gorąca atmosfera. Właśnie 18 marca na kilka dni zamknięto gmach Wydziału Filozofii. Trwał strajk studentów Krakowa, który został złamany groźbą skreślenia z list studentów Wszystkich łamiących regulamin studiów. W poniedziałek rano doszło w Domu Studenckim Akademii górniczo hutniczej przy ulicy Rejmonta 17 do starcia pomiędzy 80-osobową grupą Studenckiej Służby Porządkowej ZMS, młodzieżowa bojówka, a 200-osobową grupą pikieciarzy, mieszkańcy wspomnianego akademika. Zaatakowani mieszkańcy użyli do walki gaśnic pianowych, odłamków szkła, prętów itd. Trwało to kilkanaście minut. Napastnicy w relacji naszej walki, zwani Studencką Służbą Porządkową, wycofali się po interwencji dziekana. Wspomniano już, że to odbijane na powielaczu pisemko prezentowało napastliwą, antysemicką publicystykę marcową. Publikowano w nim artykuły o klubie Babel, o komandosach, o syjonistach, o liberałach. Ten ostatni artykuł numer 15 z 16 kwietnia 1968 roku, niemal w połowie składał się z listy syjonistów, byłych dygnitarzy, nawet w ówczesnej prasie miałby on niewielu konkurentów. Mimo opisanych przez naszą walkę zajść w krakowskich akademikach, prasa lokalna na zajutrz niezgodnie ze stanem faktycznym pisała W całym mieście panował zupełny spokój i nie zanotowano żadnych zakłóceń porządku publicznego. Faktem wszakże pozostaje, że krakowska organizacja ZMS do przełamywania protestów studenckich wykorzystywała bojówki formowane ze studentów ZMSowców. W ciągu pierwszych dziesięciu dni wydarzeń marcowych, według tego, co udało się ustalić, miały miejsce starcia uliczne między młodzieżą, nie zawsze studencką, a siłami porządkowymi w następujących ośrodkach akademickich w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Lublinie, Szczecinie i Katowicach. W wielu innych miastach – Toruń, Olsztyn, Bydgoszcz, Białystok, Opole – w uczelniach odbywały się wiece, na których uchwalano rezolucje, ale nie doszło do ulicznych zamieszek. Do demonstracji ulicznych dochodziło także w miastach, w których nie ma wyższych uczelni, np. w Tarnowie i Legnicy, gdzie, jak pisze Walichnowski, do czasu użycia sił porządkowych przeszło tysiąc osobowy tłum młodzieży zachowywał się na ulicach bardzo agresywnie. Nie można wykluczyć, że w Legnicy, w pobliżu której znajdują się wielkie bazy Armii Radzieckiej, na ulicach rozlegały się też hasła antyradzieckie. Z kolei o Tarnowie pisał w 1978 roku Lesław Maleszka. W marcu chodziłem do jednego z tarnowskich techników. W nagrodę za niezłe oceny zostałem mianowany przez panią wychowawczynię do ZMS-u. Byłem akurat przewodniczącym kółka klasowego tej organizacji. Gdzieś 15 marca w mieście doszło do demonstracji. Pamiętam, że diabelnie chciałem wziąć w niej udział i zazdrościłem tubylcom, których w tym czasie nie uwięziono w internacie. Lichowie, pasja przygody? Na drugi dzień w szkole był apel. Wielu kolegów wróciło z zauzawionymi oczami. Na apelu potępiono prowodyrów w ogóle, a tych lokalnych w szczególności. Dwóch uczniów wyrzucono ze szkoły za zerwanie flagi. Potępić mieliśmy wszyscy przez powstanie z miejsc w trakcie czytania odpowiedniego pisma, Pana dyrektora. Wtedy niezupełnie racjonalnie zresztą nie wstałem. Nie mogłem. Prześladowało mnie dziwne wrażenie jakiegoś cholernego brudu, czegoś lepkiego, fałszywego. Zadziałał chyba odruch instynktowny. Nie wstałem. Potem rozejrzałem się przestraszony. Z mojej klasy jeszcze kilka osób nie wstało. Trzy, może cztery. Lista miast, w których dochodziło do ulicznych demonstracji, a w konsekwencji do starć między młodzieżą a siłami porządkowymi, jest prawdopodobnie daleko niekompletna. Stwierdzenie, że marcowy ruch studencki objął wszystkie cywilne uczelnie w kraju, jest zapewne bliskie prawdy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, partia i organizacje młodzieżowe w niektórych uczelniach uciekały się do jeszcze bardziej niemoralnych i brudnych metod walki politycznej niż gdzie indziej. Henryk Jabłoński w artykule, który jest jeszcze jednym, opartym na materiałach MSW donosem w stylu Gontarza czy mysłka, podaje, że w Opolu pojawiły się hasła proniemieckie. Jabłoński nie podaje, co to były za hasła, ale sugeruje, że kolportowały je elementy reakcyjne, w jakiś sposób oczywiście pokrewne ideologicznie z warszawskimi komandosami. Studenci łódzcy, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, postanowili zwołać swój wiec przed gmachem BUE 19 marca rano. W mieście kolportowano ulotkę studenci Łodzi Prasa Kłamie, w której wzywano, aby na wtorkowy wiec w celu zamanifestowania więzi łączących młodzież z wartościami socjalizmu przybyć z czerwonym sztandarem, na którym obok haseł zawierających żądanie demokratyzacji znajdą się hasła dające wyraz naszemu poparciu dla ustroju socjalistycznego oraz solidarności z wszystkimi postępowymi ruchami w świecie. Z walką narodu wietnamskiego z walką czeskich, słowackich, radzieckich studentów i literatów, a także z ruchami młodych komunistów w krajach zachodnich. Pamiętajcie, 19 marca 1968 roku śpiewamy Międzynarodówkę i Warszawiankę. Nie pozwolimy na faszyzację socjalizmu. Zgodnie z tymi wezwaniami we wtorek rano odbył się wiec studentów łódzkich uczelni, którzy domagali się, aby przyjęta przez nich rezolucja w ciągu 48 godzin została opublikowana w prasie. W razie jej nieogłoszenia grozili strajkiem okupacyjnym w uczelniach. W rezolucji stwierdzano innymi, W związku z wypadkami na uczelniach Warszawy, Lublina, Krakowa, Wrocławia, Poznania, Gdańska i innych miast i usiłowaniami prasy przedstawienia społeczeństwu tych wypadków w nieprawidłowym i kłamliwym świetle, zarówno co do przebiegu, jak i przyczyn, oświadczamy, że popieramy i solidaryzujemy się z tymi, którym droga jest troska o ojczyznę i swobody konstytucyjne. Protestowano przeciwko bezprawnej, brutalnej i prowokatorskiej interwencji funkcjonariuszy Ormo i MO, mającej na celu za pomocą terroru i pałki zmuszenie nas do rezygnacji z praw zagwarantowanych przez Konstytucję Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Żądamy ukarania osób odpowiedzialnych za decyzje, jak i bezpośrednich uczestników akcji przeciw studentom. Łódzcy studenci oświadczyli też, że reakcja prasy jest kłamliwa, oszczercza, demagogiczna i szkodliwa dla nas studentów i dla naszej ojczyzny. Znów nie sposób powiedzieć, na ile świadomie i na ile szczerze studenci odwoływali się do hasła walki o demokrację socjalistyczną i co w ogóle przez to pojęcie rozumieli. Znacznie ważniejszy dla naszych rozważań był chyba punkt dziewiąty. A żeby zapewnić realizację naszych żądań, domagamy się stanowczo utworzenia demokratycznej, socjalistycznej i politycznej organizacji studenckiej posiadającej swojego przedstawiciela w Sejmie PRL. Po wiecu kolportowano w Łodzi adresowany do społeczeństwa apel, w którym czytamy My, studenci Łodzi, zgromadzeni na wiecu w dniu 19 marca 1968 roku Zwracamy się do Was z apelem o pomoc i poparcie. Wierzymy głęboko, że nasze żądania są Waszymi żądaniami, że walczymy o słuszną, wspólną sprawę. Jesteśmy zdecydowani nie dopuścić do sytuacji sprzed 1956 roku, do terroru i bezprawia. Żądamy urzeczywistnienia pełnej wolności słowa zagwarantowanej przez Konstytucję. Żądamy kontroli nad aparatem bezpieczeństwa. Żądamy zaprzestania oszczerczej i kłamliwej akcji propagandowej wymierzonej w żywotne interesy narodu. Żądamy ukarania winnych, brutalnej, i bezprawnej akcji milicji obywatelskiej przeciwko studentom. Wierzymy, że nie pozwolicie, aby milicyjne pałki spadały na głowy waszych córek i synów. Pamiętajcie, liczymy na was. Zarówno w łódzkich ulotkach, jak i w rezolucji przyjętej na wiecu pojawiły się nowe akcenty. Przede wszystkim zwraca uwagę Solidaryzowanie się łódzkich studentów Z wszystkimi postępowymi ruchami na świecie Przy czym szczególnie istotne było Nawiązywanie do walki czeskich i słowackich Oraz radzieckich studentów i literatów O ile ta pierwsza część jest zupełnie zrozumiała O tyle nie bardzo rozumiem O jakiej walce radzieckich studentów i literatów Myśleli autorzy tej ulotki A może po prostu była to znów Nic nieznacząca retoryka Nowy akcent pojawił się też w apelu do społeczeństwa jego autorzy ulegli nieco marcowej propagandzie głoszącej, iż jednym z celów buntujących się studentów i ich starszych protektorów miał być powrót do politycznej sytuacji sprzed 1956 roku. Tak chyba należałoby odczytać zapewnienie o woli niedopuszczenia do powrotu terroru i bezprawia. Tego samego dnia po południu Gomułka w sali kongresowej wygłosił przemówienie do warszawskiego aktywu partyjnego. W spotkaniu tym uczestniczyło też m.in. 72 studentów, członków Związku Młodzieży Socjalistycznej. Ponieważ treść tego wystąpienia analizuję szerzej na dalszych stronach książki, chciałbym teraz jedynie stwierdzić, że studenci czekali na nie z pewną nadzieją, ale i niepokojem. W dniu przemówienia Gomułki, wspomina potem Maria Szerszeń, znowu wypuszczono nas przed końcem wieczornych zajęć, ulice były wyludnione, Spóźnieni biegli kłusem do najbliższego telewizora. Gomułka gadał przez dwie i pół godziny, popijając ze szklanki wodę, ale nie powiedział nic interesującego dla nas, to znaczy nie upadł, nie pokajał się, niczego nie obiecał. Tamto przemówienie z 19 marca pokazało, że Gomułka nie ma nam nic do zaoferowania. Podobnie zapamiętała tę mowę Dąbrowska. 19 marca siedzieliśmy przed telewizorem całą rodziną i słuchaliśmy... Tak, żeby nie uronić ani słowa, jak Gomułka przemawia na partyjnym wiecu w sali kongresowej. Ostatecznie przypieczętował to, że nikt nie będzie słuchał studentów, ani z nimi rozmawiał. Następnego dnia fala studenckiego protestu powróciła tam, skąd wypłynęła, to znaczy do Warszawy. 20 marca na zorganizowanym w Politechnice wiecu podjęto decyzję przeprowadzenia 48-godzinnego strajku protestacyjnego. Równocześnie Studencki Komitet Politechniki Warszawskiej, przekształcił się w komitet strajkowy, który przy ogromnym aplauzie zebranych proklamował począwszy od następnego dnia strajk okupacyjny. 21 marca od rana na murach Politechniki pojawiła się odezwa rektora zakazująca działalności strajkowej. Część studentów tego dnia uczestniczyła zresztą normalnie w zajęciach. Jednakże już od 8 rano zebrało się w auli głównej kilkaset osób, które rozpoczęły strajk okupacyjny. Inaczej początek strajku w Politechnice Warszawskiej zapamiętał cytowany już Zbigniew Morawski. W 1981 roku wspominał on pierwszy dzień strajku. Przy bramie czuwała podwójna straż porządkowa, oficerowie ze studium wojskowego w cywilu, straż rektora i straż porządkowa komitetu strajkowego. Sprawdzano legitymację. Spotkałem jednego z kolegów i poszliśmy razem strajkować, oczywiście do wielkiej auli w gmachu głównym, w której odbywały się zawsze wiece. Dobry, centralny punkt uczelni, którego pozbawiony jest uniwersytet. Wzięliśmy gdzieś z dwa krzesełka, usiedliśmy i strajkujemy. Po pewnym czasie stwierdziliśmy, że strajkujemy chyba tylko my medwaj. Nikt się jakoś nie przyłączał. W coraz gorszym nastroju przesiedzieliśmy do południa i dopiero od tej chwili sytuacja zaczęła się poprawiać. Napływali ludzie z akademików, którzy musieli zjeść obiad na terenie politechniki i w związku z tym wyznaczali sobie początek strajku na południe. Za nimi inni. Do wieczora w gmachu głównym siedziało już parę tysięcy osób. Bogdan Czajkowski, który tydzień wcześniej w czasie wydziałowego zebrania na elektronice został wybrany do pięcioosobowej komisji pełniącej na wydziale rolę Komitetu Strajkowego, polemizuje z tezą głoszącą, że strajki w uczelniach i w ogóle cały studencki marzec były efektem politycznej prowokacji. Kiedy mi mówiono, że to zostało sprowokowane, mógłbym na to odpowiedzieć... Cóż mnie to może obchodzić? Przecież gdybym ja był zadowolony, moi koledzy byli zadowoleni, to mogliby sobie wtedy prowokować i sto lat i nigdy by do tego nie doszło. Ale znalazł się zapalnik i okazało się, w jaki sposób ta władza traktuje ludzi, jak się ich pałuje. Nagle zaistniały problemy z nauczaniem, z pracą i tak dalej. Strajk powstał dość spontanicznie. To nie było tak, że my w tych komisjach coś uchwaliliśmy, tylko to była presja całego środowiska. Skoro tak, to ktoś musiał nad tym zapanować. Byliśmy niekwestionowani jako liderzy i przekształciliśmy się niejako automatycznie w komitet strajkowy. Liczył on około pięćdziesięciu osób. Na początku była raczej atmosfera festynu. Coś się dzieje. To było coś fantastycznego. Solidarność, wspaniali ludzie. Pierwszy dzień upłynął bez specjalnych, jakichś dramatycznych zdarzeń. Czajkowski podaje też, że o ile pracownicy mogli swobodnie wchodzić i wychodzić, o tyle ci studenci, którzy wkroczyli na teren Politechniki, w zasadzie musieli tam pozostać. Wyjścia studentów ograniczono do szczególnych przypadków. Wszystkie bramy wejściowe na teren objęty strajkiem, od Placu Jedności Robotniczej po ulicę Chałubińskiego, Nowowiejską, Koszykowo i Noakowskiego były pilnowane przez Studencką Służbę Porządkową. Jeszcze nieco inaczej dzień ten zapamiętał profesor Bukowski. Według niego dość długo można było, dotyczyło to studentów, swobodnie poruszać się, a polecenie zamknięcia wejścia na teren Politechniki Warszawskiej wydano chyba dopiero w piątek. Pisze on na ten temat. W czwartek 21 marca byłem w gmachu głównym. Spotkałem całkowicie bezradnego pierwszego sekretarza komitetu zakładowego. Żadnych decyzji, wolny wstęp do gmachu. Studenci na zmianę wychodzą do stołówek, ale zaczynają już gromadzić zapasy na oblężenie. Komitet strajkowy właściwie od razu zorganizował służbę porządkową do obowiązku, w której należało m.in. przeciwdziałanie próbom kontynuowania zajęć i utrzymywanie porządku, zbiórkę pieniędzy na potrzeby strajku, zebrano około 5 tys. zł, za które zakupiono m.in. materiały do wykonywania plakatów i transparentów, świece itd. Powielanie odezwy do ludności oraz rezolucji Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego oraz studentów Krakowa i Łodzi na powielaczach znajdujących się w gmachu głównym, sporządzanie transparentów z tekstem rezolucji i innych z hasłami socjalizm, demokracja, dziennikarze, gdzie wasz honor, strajk okupacyjny, prasa kłamie, robotnicy z nami, nie bójcie się, wesprzyjcie nasz strajk, nie ma chleba bez wolności. Transparenty te zostały następnie umieszczone na frontonie budynku. Wykonane zostały na płótnach przygotowanych do obchodów 1 maja. Komitet strajkowy organizował też apele poranne i wieczorne, na których podawano komunikaty, wiadomości i zarządzenia organizacyjne. Apele kończyły się odśpiewaniem hymnu narodowego. W akcji malowania plakatów aktywny udział brał m.in. Jacek Klejw. Co się zaś tyczy powielacza, to Czajkowski podaje, że komitetowi strajkowemu udostępnił go pewien fachowiec, który... Gdy kończył się strajk, prosił studentów, żeby go związali i zakneblowali mu usta, aby w ten sposób uniknąć podejrzeń o współpracę ze strajkującymi. Tymczasem to właśnie on przez cały czas pracował przy obsłudze powielacza, który był dużą maszyną i, jak utrzymuje Czajkowski, wyprodukował jakiś milion egzemplarzy. Czajkowski podaje też, że na Wydziale Elektroniki studenci mieli jakoby posiadać silną radiostację nadawczą, która w wypadku milicyjnego ataku miała nadawać na pół Polski. Już po wkroczeniu na teren uczelni milicjanci chcieli skonfiskować ten nadajnik, lecz studenci zawczasu rozłożyli go na części. Pierwszego dnia strajku w Politechnice Warszawskiej wydano odezwę, która należy do najważniejszych dokumentów marcowych. Jesteśmy dumni, że młodzież naszej uczelni okazała w swych wystąpieniach bezkompromisową wolę walki z fałszem, obłudą i zakłamaniem przeciwstawiła się brutalności i panowaniu wilczych praw w naszym społeczeństwie. Okazała wrażliwość na sprawy społeczne, równocześnie deklarując uczucia patriotyczne i wierność socjalistycznej idei. Mimo iż ostatnie wydarzenia rozpętały namiętności, nikt nigdy nie szermował reakcyjnymi hasłami antyradzieckimi czy antypaństwowymi. Jednomyślna manifestacja młodzieży posiada ściśle określone treści postępowe i bez znaczenia jest fakt, kiedy i z jakiej przyczyny została zapoczątkowana? Oficjalna wersja o rzekomych inspiratorach zajść rekrutujących się spośród niezidentyfikowanych tzw. bankrutów politycznych i ich wpływie na umysły młodzieży jest w stosunku do nas prymitywnym, demagogicznym kłamstwem. Stwierdzamy, że poszukiwanie winnych w społeczeństwie polskim zamiast poddania krytyce polityki wewnętrznej naszego państwa stwarzającej atmosferę, bez której nie mogłoby dojść do ostatnich wydarzeń, nie prowadzi do celu. Jednocześnie w głębokim przeświadczeniu o odpowiedzialności wobec najszczytniejszych tradycji walk studentów o sprawiedliwość i prawdę wobec ideałów cywilizacji, o odpowiedzialności za uratowanie honoru studenta Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wobec społeczeństwa i historii, w tych dramatycznych chwilach nasza postawa jest zdecydowana. Mimo represji i stosowania metod zastraszających z tą samą co poprzednią mocą Podtrzymujemy nasze żądania. Żądamy zamieszczenia w środkach masowego przekazu prawdziwej wersji wydarzeń, obalenia oszczerstw i kłamstw, jakimi karmi się do tej pory społeczeństwo. Żądamy zwrócenia należnego nam dobrego imienia. Żądamy kary dla winnych brutalnego gwałtu dokonanego przez organa ORMO i MO w dniach 8 i 9 marca i później w stosunku do aktywnych w czasie ostatnich zajść. Ostro protestujemy przeciw aktom gwałcenia prawa i konstytucji PRL. Żądamy rzetelnej informacji w środkach masowego przekazu. Nie chcemy czerpać wiadomości z takich źródeł jak na przykład, rozgłośnia wolna Europa, która mimo iż obecnie podaje prawdziwą wersję zajść w Polsce, w samej zasadzie jest antysocjalistyczna i antyradziecka. Między innymi żądamy krajowej informacji publicznej, która nie kłamałaby. W zdecydowanym fragmencie zwraca uwagę odcinanie się studentów od audycji Wolnej Europy, które w owym czasie, jak wiadomo nie tylko wtedy, dla wielu Polaków były podstawowym źródłem informacji o tym, co się dzieje w kraju. Strajkujący studenci, albo przynajmniej część z nich, zdawali sobie z tego sprawę, niemniej, szczerze lub nie, dystansowali się od Wolnej Europy przez lata ukazywanej przez komunistyczną władzę jako siła najczarniejsza z czarnych, esencja wrogości wobec Polski ludowej. Po latach Czajkowski mówił o tym z pewnym zażenowaniem. Myśmy się w taki naiwny sposób odcinali od poglądu wolnej Europy. To jest straszne, jak człowieka można spreparować. Tacy gówniarze, którzy zdają sobie sprawę, w jakim otoczeniu żyją, co im grozi i wprawdzie protestują, buntują się, ale jednak chcą, szukają tego pomostu, tej kładeczki, tego kija, po którym można przejść. Deklarowaliśmy, że nie mamy nic wspólnego z wolną Europą, że my jesteśmy na tak... Tylko, że nie zgadzamy się z tym i owym. To jest straszne. Płakać mi się chce, jak myślę o tym. Nas nie było nawet na to stać, żeby zerwać definitywnie z tym zakłamaniem. Tak byliśmy zaszczuci. Również 21 marca w południu odbył się w audytorium Maximum kolejny wiec studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Aby nie przerywać zajęć, zdecydowano się proklamować strajk okupacyjny od godziny 20. Postanowiono także, że studenci wydziałów mających swoje siedziby poza głównym kompleksem budynków uniwersyteckich matematyka, filozofia, chemia, będą strajkować na Wydziale Pedagogiki oraz w Auditorium Maximum. Na tym wiecu, w którym uczestniczyło około 2,5 tysiąca osób, uchwalono też rezolucję w swojej treści nawiązującą do cytowanego dokumentu z 11 marca. Studenci Uniwersytetu Warszawskiego deklarowali Stoimy na gruncie socjalizmu, bronimy społecznej kontroli nad decyzjami gospodarczymi. Stoimy na gruncie patriotyzmu. Jako obywatele działający na podstawie konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej domagamy się respektowania niezbywalnych praw obywatelskich, wolności słowa, druku, zgromadzeń, manifestacji, prawa do twórczości kulturalnej, wolności nauki. Domagamy się instytucjonalnych i prawnych gwarancji swobód konstytucyjnych, zniesienia cenzury prewencyjnej, zniesienia monopolu informacji, zapewnienia kontroli obywatelskiej nad poczynaniami władz administracyjnych. Obca jest nam wszelka dyskryminacja rasowa, narodowa czy religijna. Obcy nam jest nacjonalizm. Przypisywanie ruchowi studenckiemu haseł antyradzieckich jest bezpodstawne. Ruch studencki powstały na terenie całego kraju jest żywiołowym protestem przeciwko błędom i wypaczeniom w życiu społeczno-gospodarczym i kulturalnym. Ruch studencki ujawnił zaangażowanie ideowe jedność środowisk akademickich. Jest to rezultat, którego nie wolno nam zaprzepaścić. Choć w rezolucji można odnaleźć fragmenty